Ciąg dalszy uczniostwa. Mówiliśmy ostatnio o tym, że podążanie za Jezusem to jest podążanie za Słowem, czyli musimy dobrze znać Boże Słowo, żeby być pewnym, że jesteśmy uczniami Jezusa. Oczywiście to ma sens dla tych, którzy poznali wartość, jaką ma Jezus dla nich i to, co On dla nich dokonał. A teraz przyjrzymy się praktycznie dwóm sposobom. Dzisiaj przyjrzymy się takiemu sposobowi, mówiliśmy, że są dwa greckie słowa Logos i lema. Logos oznacza wiedzę a Rema oznacza konkretne słowo, mówiące do, do, które Bóg mówi do konkretnej osoby w jej sytuacji życiowej. Czyli Logos to jest 10 przykazań, a Rema to jest kiedy Jezus mówi do Piotra, aby ten chodził po wodzie. I oczywiście w tych kręgach, w których ja się obracam, takich charyzmatycznych, wielu ludzi lekceważyło to słowo Logos, bo kojarzyło się z tym, że to jest taka jakaś zwykła wiedza, która nie jest nikomu do niczego potrzebna. Natomiast logos, grecki logos czy hebrajski jadas w Starym Testamencie to jest odpowiednik tego, oznacza wiedzę na najwyższym poziomie, taką wiedzę, w której ty naprawdę rozumiesz zasady życia, według nich żyjesz i to świetne efekty przynosi w życiu. My przecenialiśmy w tych środowiskach charyzmatycznych to słowo rema, kiedy Bóg coś do nas mówi, ty działasz i jest efekt, a zapominaliśmy, że kiedy dobrze poznajesz, co Bóg mówi, kiedy znasz dobrze Boże zasady i je stosujesz, to wtedy... To jest podstawowy sposób Bożego prowadzenia. A więc przyjrzyjmy się, co Bóg mówi na temat tego słowa Logos, na temat tego poznania. Jan 8:32 Jezus mówi: tak, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ale do kogo to Jezus mówi? Do Żydów, którzy uwierzyli w niego. Widzisz, to jest tak, że kiedy uwierzysz w Jezusa, to jest początek, ale jeszcze nie jesteś wolny. Wiele sfer twojego życia. Wymaga właśnie tego, żeby Bóg się nimi dokładnie zajął. Kiedyś oglądałem jakiś film i tam była taka scena, że jakiś w Francji to prawdopodobnie się siedział jakiś człowiek, ukrywał Żyda, który wypłacał mu taki czek. On ten, z tym czekiem chyba jechał do Szwajcarii, wybierał pieniądze i ten co miesiąc co miesiąc mu to wypłacał. I któregoś razu on przynosi temu Żydowi jedzenie i tam do talerza był przyklejony kawałek gazety. Ten, że no tak z nudów wziął tą gazetę, przegląda i po prostu zrobił duże oczy. Kiedy ten przed przynieść mu kolację, mówi zaraz, a tu jest napisane, że wojna się skończyła. On mówi tak, dwa lata temu. On mówi, no ale dlaczego mi nie powiedziałeś? On tak cynicznie odparł. No nie pytałeś. On mówi, co teraz zrobisz? Zabijesz mnie co? On mówi, nie, mówi i tak zarobiłem na tobie dużo więcej niż się spodziewałem, więc zrób co chcesz. Oczywiście ten otumaniony człowiek siedział jeszcze kilka dni, nie wiedział co z tobą zrobić, w końcu wyszedł. Dlaczego on siedział w więzieniu? Bo nie wiedział, że wojna się skończyła nie wiedział. I tak samo, kiedy ludzie nie wiedzą, co Bóg mówi na temat finansów, co Bóg mówi na temat relacji, co Bóg mówi na temat modlitwy, co Bóg mówi na temat choroby, co Bóg mówi na temat wiary, co Bóg mówi na temat wychowywania dzieci. Jeżeli tego wszystkiego nie wiesz, to możesz żyć w niewoli, mimo, że jesteś wierzący, jesteś zbawiony, mimo, że się modlisz, mimo, że wszystko inne wygląda dobrze. W drugim liście do Koryntian 4,6, Paweł pisze tak, bo Bóg, który rzekł z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił nasze serca, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. I to jest takie porównanie, <śmiech> częste w Biblii, że ciemność to jest niewiedza, a światłość to jest wiedza, poznanie. I tutaj tą światłość, którą Bóg stwarza, to jest poznanie tego, jaki On jest. Poznajemy, jaki jest Bóg dzięki Chrystusowi. Stary Testament, kiedy czytamy, to widzimy, że niektórzy ludzie, kiedy czytają Stary Testament, to mówią, ale tam jest straszny Bóg. Dużo z tych rzeczy to nie był Bóg, tylko ludzie, którzy to robili i przypisywali to Bogu No prosta rzecz, tak? Jezus kiedy przyszedł, to przyszedł pokazać jaki naprawdę jest Bóg Że On kocha człowieka, że uzdrawia i tłumaczył te wszystkie pokręcone rzeczy Tłumaczył kiedy yy, oni pytali, no ale Mojżesz powiedział Mówi tak, Mojżesz powiedział, ale nie tak było od początku Albo inne, o ten człowiek jest chory, kto, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice a, mówi, a nie on, ani jego rodzice. To się stało, żeby Bóg mógł pokazać swoją chwałę. Czyli Jezus tłumaczył pewne rzeczy, ale przenieśmy to na taki mało duchowy, a bardzo też obszar, którym Bóg jest zainteresowany, na przykład relacji. Matka, która wychowuje do dziecka i mówi na przykład nie bij brata, bo mamusia jest smutna, jak ty bijesz swojego braciszka. To jest błąd, to jest niewiedza. Dziecko wtedy uczy się, że punktem odniesienia jest to, czy jest mama zadowolona. I to nie jest właściwy sposób wychowywania. Poprawne jest powiedzenie, nie bij brata, bo jego to boli. A poza tym możesz zrobić mu krzywdę. Wtedy dziecko uczy się, że pewne zachowania są złe ze względu na skutki tych działań. W świecie chrześcijańskim, nieraz jako doradca biznesowy, przekonałem się o tym, że ludzie mówią, dlaczego nie idzie mi biznes? Przecież płacę dziesięcinę. Ok, dziesięcina jest jedną z zasad zarządzania finansami, nie jest jedyną. Potrzebujesz też poznać inne i mądrze je stosować. Kolejny fragment, który mówi o tym, yy, jaka jest wartość poznania, czyli takiego systematycznego zgłębiania Biblii pod określonymi tematami, to jest Izajasz, 60 rozdział, 5 wiersz. Wtedy widząc to, rozpromieni się radością i serce twoje bić będzie z radości, gdyż bogactwo morza przypłynie ku tobie, mienie narodów tobie przypadnie. To jest taka niesamowita obietnica, że przyjdą ludzie że sami Cię poszukają, że przyniosą Ci bogactwo, żeby zdobyć wiedzę, którą masz. A ten rozdział zaczyna się tak. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą i pójdą narody do Twojej światłości, królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. Czyli Bóg mówi, i nawet jeżeli inni ludzie wokół nie mają pewnego poznania w jakich dziedzinach życia, to dzięki temu, że zbliżasz się do Boga, dzięki temu, że masz Boże powołanie do pewnych rzeczy, kiedy Bóg da ci to przek da ci zrozumienie, jak pewne rzeczy działają, oczywiście Bóg nie da ci tego zrozumienia w ten sposób, że będziesz godzinami modlił i przyjdzie zrozumienie, Bóg da ci to zrozumienie, kiedy będziesz studiował, kiedy będziesz zagłębiał się w słowo, kiedy będziesz zagłębiał się w życie analizował to z Bożego punktu widzenia, kiedy będziesz rozmawiał z ludźmi, którzy mają doświadczenie, kiedy będziesz rozmyślał o swoim doświadczeniu, kiedy będziesz czytał wartościowe książki, jeździł na wartościowe konferencje i seminaria, to wtedy ta wiedza, która będzie w tobie, będzie jaśnić tak, że ludzie sami będą przybywać. Tak jak Jan Chrzciciel, do niego przybywały tłumy. Tak jak Jezus, do niego przybywały tłumy. Ponieważ wiedzieli, że On coś ma, że ma pewną wiedzę, której ludzie szukają. I oczywiście to oznacza, że nieustannie się kształcisz, ale kiedy nie ustanie się kształcić, Twoja wiedza jest coraz większa, coraz więcej ludzi do ciebie przychodzi, tobie to daje radość, tobie to daje bogactwo. Daje Ci radość, bo wypełnia swoje powołanie, i daje Ci bogactwo, bo możesz w godny sposób żyć, a pieniądze, jak mówi Biblia, to możliwości, masz więcej możliwości w życiu. To nawet tak Patrząc na bardzo prozaicznie, tak, jak to wygląda w codziennym życiu, wyobraź sobie tak, znany taki dowcip, tak, że człowiek miał zepsuty samochód, wezwał mechanika, mechanik przed puknął w jedno miejsce i zażądał 105 zł. On mówi, tak dużo za jedno pyknięcie? On mówi, tak, ponieważ 5 zł płacisz za to, że uderzyłem w to miejsce, a 100 zł płacisz za to, że wiedziałem, gdzie uderzyć. Kolejna rzecz to jest Ewangelia Łukasza, 24 rozdział. To jest po zmartwychwstaniu Jezusa, dwóch uczniów przerażonych tym, że Jezus umarł, że nagle ludzie odpowiadają, że On zmartwychwstał. Więc oni nie rozumieją nic, są zupełnie pogubieni, uciekają do Emaus. I 24 rozdział, 25 wiersz, w pewnym momencie Jezus mówi do nich tak, kiedy oni tłumaczą Jezusowi, co się stało. Oni mówią o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Jezus mówi tutaj o głupocie, zarzuca im. I to jest ciekawe, że Jezus też mówił wcześniej, kiedy mówił o katalogu grzechów różnych, to mówił głupotę, wymienił. Tak, Głupotę to nie chodzi o to, jaki masz poziom IQ, to chodzi o to, że nie rozwija się, bo to jest głupi i gnuśnego, czyli gnuśnego to mówiąc współczesnym językiem, leniwego serca. Jezus zarzuca im, że oni mieli leniwe serce, nie badali, co mówili prorocy. Przecież on przynajmniej trzykrotnie jest napisany w Ewangelii, mówił o tym, że on umrze i że zmartwychwstanie. Jednak oni nie wzięli tego poważnie. Więc Jezus to im zarzuca. Tak? To jest lenistwo. Brak czasu poświęcanego na zdobywanie wiedzy jest po prostu lenistwem. Czasami ludzie mówią, nie mam czasu, ale kiedy ja to mam robić, jestem bardzo zajęty. Rozumiem. Ja też jestem bardzo zajęty. Jednak na przykład na spotkanie z klientem mam ze sobą książkę, czasami klient nie przyjdzie, czasami się chwilę spóźni, coś różnie może... Czytam ją. Jadę gdzieś, nie słucham rady, słucham jakichś audiobooków, podcastów. Możesz wykorzystać wiele sposobów. Przy obecnej technice to prawie niemożliwe, żebyś nie miał czasu na posłuchanie czegokolwiek. Czasami ludzie mówią, ale co to zrobi tam te parę stron, albo jedna strona, albo parę zdań, co przeczytam. OK. Jeżeli będziesz systematycznie czytał te parę zdań, to po pierwsze to jest więcej niż gdybyś nic nie robił, a po drugie, wyrabiasz sobie nawyk. Kiedy masz już nawyk i zobaczysz, że to wnosi wartość w twoje życie, łatwiej ci będzie ten nawyk poszerzyć. Dalej w tym samym fragmencie Jezus mówi, do, kiedy Jezus im wyjaśnił wszystko, kiedy połamał dla nich chleb, kiedy oni go wtedy rozpoznali, mówią do siebie tak. Czy serce nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? Właściwe poznanie to jest reakcja serca. Czasami ludzie mylą zdobywanie wiedzy z czymś takim, bo może się im to kojarzy ze szkołą, na przykład z doświadczeniem ze szkoły, czyli no siedzę sobie, jestem tak wynudzony i jeszcze tutaj to ona coś mówi, albo on coś mówi, ja muszę się tego nauczyć, wykuć nie w ogóle, nie wiem do czego, po co mi stolica Burkina Faso i tak dalej. Natomiast ten moment, kiedy zdobywasz wiedzę, które masz swoje powołanie i teraz zdobywasz wiedzę na temat relacji, na temat biznesu, na temat zdrowia, na temat jakikolwiek, do którego ty masz powołanie, to jest w tobie właśnie to, że pała w tobie serce, masz taką radość, entuzjazm, mówisz super, świetnie, jestem zachwycony, że, że mogę to zgłębiać, jestem zachwycony, że, że Bóg daje mi to zrozumienie, więc po pierwsze sam moment zdobywania wiedzy jest taki niesamowity, ale Kolejna niesamowita rzecz jest taka, że ten moment, kiedy tą wiedzę widzisz, że jak możesz zastosować, nagle widzisz, a przecież to mogę zastosować w ten sposób, a to mogę zastosować w ten sposób, a to w ten sposób. I to po prostu człowieka dopiero nakręca. I kolejny fragment to jest Księga Ozeasza, czwarty rozdział i szósty wiersz. I Bóg mówi przez proroka tak, lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Ponieważ Ty odrzuciłeś poznanie, ja odrzucę Ciebie, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie mojego Boga, ja też zapomnę o Twoich dzieciach. W pewien sposób Bóg mówi, że odrzucając poznanie, odrzucamy Jego. Może być tak, że ktoś, czyjeś serce pała miłością do Boga, podczas gdy jego głowa jest pusta i postępuje w sposób nierozsądny. On może nie odrzuca Boga w tym znaczeniu, że go neguje, czy wyrzuca ze swojego życia, czy traci zbawienie. To się nie dzieje. Ale to, co się dzieje, to jest to, że ten człowiek nie korzysta w pełni z tego, co Bóg mu, ma dla niego w życiu. I to, jak mówi Biblia, jest konsekwencją, że też to wpływa na jego dzieci, tak? na ludzi, z którymi ma kontakt, na relacje i nie, nie jest kapłanem. Tak? W tym znaczeniu kapłan to jest ktoś, kto rozumie, co robi Bóg, rozumie Boga i na ziemi zachowuje się w taki sposób, jaki Bogu się podoba i przez to może innych ludzi doprowadzić do Boga. Czasami to ludzie mnie pytają o różne rzeczy, powiedzmy, że to są czysto biznesowe spotkania, rozmawiamy i tak dalej. I jeżeli jest sprzyjająca atmosfera, to ja czasami mówię, że mam jeszcze jedną na przykład technikę, która działa dobrze w marketingu. Mówię, oczywiście stosuję te wszystkie, których tam powiedziałem, nauczałem, ale jest jeszcze jedna. Modlę się o klienta. Wierzę w też w te naturalne Boże działanie, że to On nadaje skuteczność bo to, co odkryłem, jedno z takich moich poznań, że kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, to Bóg powiedział, że ciernie i osty to będzie rodzić. Czyli przekleństwo, czyli te same wysiłki, które robili wcześniej, teraz nie wszystkie te wysiłki będą przynosić efekt. Kiedy na Jezusa włożono koronę cierniową właśnie, ciernie, symbol przekleństwa, to, co się stało, to było niesamowite. To, co się stało, to po prostu... Jezus wszelkie przekleństwo zmienił na błogosławieństwo, czyli mogę przyjść i powiedzieć Jezu, moje wysiłki nie są skuteczne, ale proszę Cię, przez moc tej krwi, którą Ty przelałeś, spraw żeby moje wysiłki były skuteczne. I oczywiście modlitwa o klienta to nie jest jedyna moja strategia marketingowa, ale to jest jedna z i to jest taka, która wie, że też nadaje skuteczność pozostałym. I tu jest bardzo ciekawe, że lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, ale możemy to odwrócić że kiedy jest poznanie, wtedy rzeczywiście człowiek może się rozwinąć i wtedy też inni rozpoznają jego potencjał i do niego przyjdą, o czym już mówiłem, ale to jest bardzo ciekawe. Te, te, takie historie, którą kiedyś słyszałem, w jakimś, w jakimś mieście w Kanadzie był park, gdzie no, dużo było przestępczości, narkotyków, gwałtów, no po prostu... Dużo takich rzeczy się działo, oczywiście ludzie tego unikali, parku jednak on był przejście tam w jakąś jed... Z jednej do drugiej części miasta prowadziło właśnie przez parki czasami ludzie szczególnie, którzy byli spoza, przechodzili tamtędy, no i wzmacniano tam oddziały policji, aż któregoś razu przyszedł pewien człowiek, który został burmistrzem tego miasta i on powiedział tak, ok, musimy wyciąć te krzaki, musimy dać dużo więcej oświetlenia, musimy podciąć gałęzie tak, żeby na dużej wysokości dopiero się zaczynały, żeby było jak najwięcej światła. I to światło sprawiło, że ludzie, ci przestępcy uciekli z tego parku. Oczywiście poszli w jakieś inne miejsca, ale tam już ich nie było. I kiedyś w czasie wywiadu ktoś zapytał, to genialny pomysł, kto panu go podsunął. On mówi, wiem, że to zabrzmi tak pompatycznie, ale myślę, że sam Bóg. Kiedyś czytałem słowo i na myśli miał Biblię, i tam było napisane, że jesteśmy światłością świata, i tak mi poruszyło. Jest dalej tłumaczy, że ktoś, kto chce robić coś złego, nie robi tego w świetle, i tak mi poruszyło. No, właśnie, to jest dokładnie to, boża zasada. Ponieważ tam jest ciemno, ci ludzie tak się zachowują. Więc zdobywanie biblijnego poznania daje Ci zrozumienie duchowego świata, daje Ci zrozumienie materialnego świata i sprawia, że Ty nie zginiesz, a będzie się powodziło Tobie i będzie się powodziło Twoim bliskim. Więc w jaki sposób poznawać Boże Słowo? Pokażę Ci trzy takie sposoby. Pierwsze: systematyczna lektura, tak? Systematyczna lektura Bożego Słowa. To, co gdzieś tam ja sobie wypracowałem, to zaraz Ci powiem, ale jeżeli w ogóle nie wiesz, od czego zacząć, to... Zacznij od Nowego Testamentu i przeczytaj go po kolei. Dopiero potem pójdź do Starego, ale też, powiedzmy, przeczytasz jedną Księgę Starego, przeczytaj jedną Księgę Nowego. Jedną Księgę Starego, jedną Księgę Nowego. Okay. A jeśli nie masz, jeżeli to już zrobisz, to mój pomysł jest taki. Ja czytam Łukasza i dzieje apostolskie. To mi daje pełen obraz, Jezus, pierwszy Kościół. Potem czytam Ewangelię Marka i od listu do Rzymian do listu do Kolosan. Marek, uczeń Pawła, więc głoszona przez niego Ewangelia a później to, co człowiek, od którego on się uczył, Paweł, pisał. Potem czytam Mateusza i od pierwszego Tesalonicza do drugiego Piotra i potem czytam Ewangelię Jana, Listy Jana i Objawienie, czyli Janowa Teologia. Więc to jest akurat mój taki sposób. Więc po pierwsze systematyczna lektura. Drugie to jest przeczytanie fragmentu biblijnego, i zastanawianie się, o czym jest ten fragment i czy to jest jakaś wskazówka, czy to jest obietnica, na przykład mówiąca o darach duchowych lub polecenie, na przykład modlitwa za nieprzyjaciół, czyli co ten fragment mówi, czego mnie uczy. I trzecie, trzeci sposób to jest sprawdzenie wszystkich miejsc w Biblii, które mówią coś na ten temat. Tu pomocna może być konkordancja zresztą. To to. Możemy to w internecie bez problemu znaleźć Czyli wszystkie na przykład, które mówią o miłości Które mówią o biznesie, które mówią o finansach Które mówią o zdrowiu I w ten sposób zdobywasz Boże poznanie Oczywiście to zajmuje czas, ale czas i tak minie Ważne jest, czy go wykorzystasz na poznawanie Bożego Słowa W następnym nagraniu powiem o Słowie Rema Czyli o tym konkretnym Słowie, które w konkretnej sytuacji Bóg do nas mówi A teraz chcę się pomodlić z Tobą O to, żeby Bóg dał nam i miłość do Słowa I zrozumienie Słowa Boże, Ty nas znasz i wiesz, jakimi jesteśmy ludźmi i wiesz, że potrzebujemy Twojego zrozumienia. Prosimy Cię, daj nam miłość do Biblii, daj nam chęć, żebyśmy czytali Biblię i ją studiowali i daj nam takie zrozumienie, co mówi Twoje Słowo i na podstawie tego zrozumienia pozwól nam działać. Daj nam miłość do Słowa, daj nam mądrość w zastosowaniu tego Słowa i daj nam moc płynącą ze Słowa, abyśmy żyli tak, jak Ty mówisz. Dziękujemy Ci za to, że nas wysłuchałeś. Amen.